Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Ale śmignął. Normalnie śmigus Dingu's. Tak jak w Radio Afera na 98,6 MHz. Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lice. drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera. Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. Godzina dla sportowatrza na antenie Radia Afera właśnie się rozpoczyna. Mamy poniedziałek, 6 dzień kwietnia, godzina 18. Ta audycja nazywa się Sporting Club Afera. na Kończak przy konsolecie, Michał Ruchziński przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie o tym, kto dostał wielkanocne lanie, a kto takiego uniknął. Zostańcie z nami do 19:00. na początek dzisiejszej audycji Sporting Club Afera. Tymczasem my już przechodzimy naprawdę do sportu. 65% tyle według statystyka Piotra Klinka z portalu X wynoszą w tym momencie matematyczne szanse Lecha Poznań na Mistrzostwo Polski. One wzrosły w ten weekend, bo wcześniej wynosiły według tego samego statystyka 64%. Wzrosły dlatego, że Lech Poznań nie stracił dystansu do Jagiellonii Białystok. W sobotnim spotkaniu 27. kolejki Ekstraklasy, w którym właśnie dwaj ostatni mistrzowie Polski się mierzyli. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań 0-0 do 0 to wynik tego spotkania. W związku z tym też o strzelcach bramek nie będziemy mówić, bo takich w białym w sobotę nie obserwowaliśmy, takim obrazkiem meczu w związku z tym zostało, zostało zdjęcie rodziny trenera wielonii Białystek Adriana Siemieńca, który zrobił sobie takie zdjęcie wspólne, rodzinne na Murawie cała rodzina w koszulkach z napisem 2 0 co oznacza, tak już tłumacząc to na, z takiego marketingowego obrazka na polski, oznacza tyle, że trener Siemieniec zostanie w Stoku na kolejny sezon. No i to chyba jest najważniejsza informacja z tego meczu, bo też trener Siemieniec był w jakimś stopniu do Lecha przymierzony potencjalnie, gdyby przy współpraca z Nielsem Frederiksenem nie została przedłużona, a jego umowa przecież wygasa za dwa mniej więcej miesiące. No dobrze, ale jeśli chodzi o sam mecz, no to o bramkach nie mówimy, ale to nie oznacza, że w tym spotkaniu nic się nie działo, bo kilka okazji ciekawych było, zresztą i w jedną i w drugą stronę. O tym parę słów mówił i w zasadzie od tego zaczął na pomeczowej konferencji prasowej trener kolejorza, właśnie wspomniany Niels Frederiksen. To był bardzo taktyczny mecz, oba zespoły chciały kontrolować sytuację i jednocześnie nieco się zabezpieczyć, nie było zbyt wielu okazji bramkowych, ale wydaje mi się, że to normalne w tego typu. No właśnie, bo to był mecz na szczycie, który miał dodatkowo swoją stawkę. To znaczy, w przypadku gdyby Lech Poznań wygrał w Białym Stoku, no to miałby już 6 punktów przewagi nad Jagiellonią, miałby też 6 punktów przewagi nad Górnikiem, co wiemy teraz. Nie wiemy jeszcze, jaka byłaby ta przewaga nad Zagłębiem Lubin, bo ono jeszcze w tej kolejce nie grało. Zagra jutro, no wyjedzie za Gdynia, no ale byłoby to przynajmniej 4 oczka. No można powiedzieć, na tych siedem meczów przed końcem, no to już by była całkiem solidna przewaga. Z drugiej strony, gdyby Lech nie, nie dał rady wygrać w stoku i przegrał w stoku z Jagielonią gdyby to Jagielonia pokonała Lecha, no to tak naprawdę zabawa zaczynałaby się od zera i to Jagielonia byłaby na lepszej pozycji, bo przy równej liczbie punktów miałaby lepszy bilans bezpośrednich spotkań, bo przypomnijmy, w Poznaniu padł między tymi dwiema drużynami wynik 2 do 2, tak było w rundzie jesiennej. To był taki mecz, w którym bardzo dużo się zadziało na początku w bliżu przerwy, może w ten sposób to nazwijmy, bo tam bardzo szybko wszystkie, wszystkie cztery gole padły. Tutaj tych bramek nie było, ale tak jak mówiłem, całkiem sporo się działo, jeśli chodzi o interwencje bramkarskie, bo to tak naprawdę raczej ten powód możemy wskazać, dla którego, dla którego goli nie było. Zarówno Sławomir Abramowicz kilkukrotnie wyratował zespół Jagiellonii Białystok. To najciekawsza okazja, to 76. minuta, kiedy Mikiel Iszak no... Był blisko, tam piłka odbiła się od córka, więc to akurat może nie Abramowicz, ale rzeczywiście do tego gola dużo nie brakowało. O tych okazji było też kilka po stronie gospodarzy i one właśnie głównie w końcówce, bo tak wspomniałem, 76 minuta, ale ten przebieg meczu był odwrotny, to znaczy bardziej to Kolejosz był tą stroną, która lepiej weszła w mecz, a z czasem to się wyrównało, a nawet lekko na stronę Jagiellonii Białystok przeważyło. Oczywiście przewa przeważyło tak wizualnie, no bo w wyniku, tak jak mówimy, 0 do zera. Ostatecznie tych goli nie było. Zmian w tabeli też nie było, to znaczy ta różnica się utrzymała, ale to jest coś, na co Niels Frederiksen nie zamierza narzekać. Myślę, że my stworzyliśmy sobie więcej szans w pierwszej połowie. Byliśmy w niej generalnie lepszym zespołem. Z drugiej strony Jagiellonia przycisnęła nas w końcówce. Remis to sprawiedliwy wynik. Obie drużyny mogą być usatysfakcjonowane. Tak naprawdę jutro będziemy mogli mówić około 21. O tym, jaki jest układ tabeli ekstraklasy po 27 kolejce, no bo wspomniane spotkanie Arki, gdy nie zagłębiam, lubin zamknie nam 27 serii gier. Ono jutro o godzinie 19. Dzisiaj jeszcze spotkanie Lechi Gdańsk z koroną Kielce o dwudziestej Ono bez większego znaczenia dla czołówki tabeli. Może mieć jakieś znaczenie dla, dla jej dolnej części, chociaż to są zespoły, które trochę od strefy spadkowej też już odskoczyły. W tym momencie z kolei trwa mecz pogoni Szczecin z Legią, Warszawa, i tu akurat może mieć dużo znaczenie dla walki o utrzymanie, bo wiemy, że Legia Warszawa jest klubem walczącym o utrzymanie, póki co prowadzi w Szczecinie 1 do 0. Jeśli natomiast chodzi o górę, no to na ten moment, czyli przed meczem Zagłębia Lubin, wygląda to tak. 45 punktów Lecha Poznań. Po 42, czyli trzechaczka straty mają Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze. Z kolei Zagłębia Lubin 41 i jeden mecz na ten moment rozegrany mniej, czyli to może być strata czterech punktów, może być też strata jednego, jeśli Lubinianie wygrają jutro w Gdyni, ale Arka też wiemy, że punktów potrzebuje, bo w tym momencie na miejscu 17 w tabeli i wbrew pozorom to jest drużyna, która całkiem nieźle sobie u siebie radzi, bo wygrała 7 z 13 spotkań, tylko jedna przegrała do tego 5 remisów, więc to nie jest tak, że zadanie stojące przed zagłębiem jest proste, no ale w ekstraklasie wszystkiego spodziewać się można. Czy taki układ w związku z tym jest już dla Lecha taką autostradą do mistrzostwa, tą ostatnią prostą, która pozwoli mu zamienić tych 65%, od których zacząłem na 100? No, o tym też Niels Frederiksen mówi jeszcze nieco sceptycznie. Pozostajemy na czele, ale do rozegrania nadal jest 7 meczów. 7 meczów temu to my byliśmy bodaj 7 czy 9 punktów z tyłu. Są drużyny, które mają do nas niewielką stratę. Warto podkreślić, że w ostatnich 8 spotkaniach w Ekstraklasie zanotowaliśmy 6 zwycięstw i 2 remisy. Taka stabilizacja jest ważna, ale musimy ją utrzymać. Jeśli przestaniemy wygrywać, inne zespoły odbiorą nam Hotel. a skoro już przy statystykach jesteśmy to jeszcze jedno wypadałoby wymienić w kontekście tego spotkania Mikel Iszak gość, którego każdy kibic kolejorza zna, dlatego że jest kapitanem, dlatego że parę spotkań już w kolejorzu zagrał, parę bramek strzelił no i właśnie tych parę spotkań rozegranych to w tym momencie jest 212 w związku z tym yy, Isak został właśnie tym spotkaniem w Stoku yy, obcokrajowcem z największą liczbą meczów w Lechu Poznań wyprzedził, mającego 201 spotkań Serba Dmitrii jejniacza i mającego 210 spotkań Bośniaka Jasmina Buricza. czwarty na tej liście jest swoją drogą Joel Pereira 198, także on też może w przyszłym sezonie, może nawet w się jesiennej, może w tym roku wskoczy na drugie miejsce na tej liście. Kto to wie. Jeśli chodzi o następne spotkanie Lecha Poznań, to najbliższe, to z kolei do niedzieli musimy poczekać. Najbliższej także, bo wtedy do Poznania przyjedzie GKS Katowice. Ten mecz w niedzielę o 17.33 bułgarskiej. Tyle o pierwszym Lechu. My za chwilę o innych drużynach kolejorza sobie porozmawiamy. Na dziwe jaja znajdziesz w paperze. Wielkanoc na 9,8 i 6. Różne są sportowe, powiedzonka, na przykład takie, że piłka jest jedna, a w są dwie, albo, że w skokach narciarskich trzeba oddać dwa równe skoki. Tym razem interesuje nas to, że mecz meczowi nierówny, bo chyba tak trzeba powiedzieć o sytuacji, w której znalazły się piłkarki Lecha Poznań UAM. W ubiegłą środę, to znaczy 5 dni temu, w środę w zeszłym tygodniu, z drużyną Pogoni Szczecin mierzyła się ekipa Lecha Poznań U18. Lecha Poznań UAM U18, Seniorki wówczas w Pucharze Polski, to był w Pucharu Polski, przegrały co prawda, jeden do dwóch, ale przegrały po dogrywce. W, do, w podstawowym czasie gry był remis, no co mogło wskazywać na to, że jakby podstawić tam zawodniczki z pierwszej drużyny Lecha, no to mogłoby być lepiej. No to taki test nastąpił w sobotę, bo wówczas Lech Poznań UAM już w lidze, w ekstra lidze, zmierzył się z Pogonią Szczecin, co prawda na wyjeździe, więc też na innym terenie, no ale jednak zamiast juniorek mieliśmy seniorki, no i tym razem skończyliśmy liczyło się 0 do 3. Także okazuje się, że nie, że wcale nie jest tak, że zawodniczki bardziej doświadczone muszą lepiej wypaść od tych, które dopiero uczą się poważnego sportu. 0 do 3. Do przerwy było już 0 do 2. W 12 minucie Anastazja Poluchowiczowa wykorzystała dobre dośrodkowanie najtra no po strzele głową skierowała piłkę do obramki Jagody Sapor później mogło być już 0 do 2, no bo jego Sapor z kolei obroniła rzut karny za zagrania ręką no ale ostatecznie ten drugi gol padł do przerwy i to tak właściwie do samej szatni, bo w 45. minucie plus 5, plus 5 doliczona, wówczas zrobiło się 0 do 2. Zresztą ten trzeci gol także w samej końcówce, drugiej połowy dla odmiany w minucie 88. W sytuacji, w której Lech Poznań UAM grał już bez dwóch podstawowych obrończeń i w ogóle grał w dziesiątkę, bo Monika Poniedziałek opuściła boisko, mniej więcej kwadrans przed końcem meczu właśnie ze względu na dwie żółte kartki, a z kolei Zuzanna Sawicka jeszcze w pierwszej połowie Doznała urazu, w związku z tym bez swojej kapitanki, bez swojej podstawowej zawodniczki Lech Poznań UAM właściwie godzinę musiał sobie w tym spotkaniu radzić. Jeśli chodzi o tabelę na ten moment, to siódme miejsce Lech Poznań UAM: 21 punktów, 6 zwycięstw, 3 miejsce, 7 porażek. No, czyli w takim kociołku w dalszym ciągu lechitki się znajdują, bo tych zespołów w środku stawki całkiem sporo z podobnymi bilansami, tak powiedzmy od miejsca 5 do 9 w 12-zespołowej lidze. Pogoń trzecim na miejscu drugim, więc chyba jednak jak na to patrzymy, to ten mecz y, sobotni był bliższy realiom, jeśli chodzi o poziom i y, różnicę między drużynami niż ten ze środy. Jeśli chodzi o następne spotkanie, to na to sobie poczekamy. Teraz przerwa reprezentacyjna w kobiecym futbolu nastąpi 25 kwietnia, ale Poznań UAM zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Z Górnikiem Łęczna, który też jest zespołem wysoko notowanym, bo na miejscu trzecim, y, zresztą tak naprawdę to już chyba podium jest ustalone jeśli chodzi o ten sezon. Oprócz pogoni trzecim Górnika Łęczna, to będą Czarni, Sosnowiec, które, czy, którzy w tym momencie, czy które w tym momencie na miejscu pierwszym, Lech UM, tak jak mówiłem, na miejscu siódmym. Grała też drużyna rezerw pierwszego męskiego, przepraszam, Lecha Poznań. To rozgrywki trzeciej ligi grupy drugiej. Tam Lech 2 Poznań mierzył się z błękitnymi Starga Ktoś śledzi losy Lecha Poznań od lat, no to wie, że błękitni Stagard bywają drużyną groźną dla Lecha Poznań. No i tak było też tym razem, bo jeden do jednego to wynik tego spotkania. Także punkty uciekły, dwa punkty uciekły, a mogło uciec nawet więcej, bo bardzo długo błękitni prowadzili, już od 10 minuty, bo wtedy ekipa ze Stargardu wyszła na prowadzenie po trafieniu Kacpra Zaborskiego, po trafieniu i właściwie samotnej akcji, bo on przebiegł mniej więcej pół boiska sam, no i właściwie sam przeprowadził ten kontratak po tym, jak ktoś gdzieś do niego wykopnął piłkę z, z połowy błękitnych, no i pokonał Mateusza Bruchniewskiego. I właściwie to była jedna akcja, którą goście stworzyli w tym spotkaniu. Lech poznań UMB w mur bardzo długo, ale był w stanie wywalczyć tylko i wyłącznie jednego gola. W minucie 82 udało się wyrównać Krolowi Delikatowi i tak naprawdę tylko na tym tylko na tym się skończyło. Karol Delikat trafił z rzutu wolnego. Minuta 82 do, do końca spotkania już się nic nie zmieniło. W związku z tym Lech 2 Poznań na miejscu szóstym w tabeli trzeciej ligi na ten moment. Myślę, że marzenia o powrocie na, dru, na poziom drugiej ligi trzeba już odłożyć, bo strata do, do Zawiszy bydgoszcz bardzo, bardzo duża. 18 punktów to raczej nie jest, nie jest w tym momencie już coś, co co można łatwo odrobić. Raczej się nic nie wydarzy, także w drugą stronę także Lech, 2 Poznań, na no, zapewne na kolejny sezon pozostanie w trzeciej lidze, no i na tym poziomie młodzi piłkarze, kolejorze będą się ogrywać. Jeśli chodzi o następne spotkania, no to tutaj tak naprawdę ten weekend już, bo no, nawet przed weekendem możemy tak powiedzieć, w piątek na godzinie 17. Wówczas mecz z wdą Świecie, mecz wyjazdowy, mecz też z bezpośrednim sąsiadem w tabeli, bo w De świecie tyle punktów także 38 oczek. Jeśli chodzi o tabelę notowana, jedno miejsce niżej, ja to ze względu na porażkę w rundzie jesiennej z Lechem 2 Poznań, porażkę, no takie skromne 0 do 6. To jeśli chodzi o Lecha, my za chwilę z kolei zajrzymy, co w obozie warty Poznań. Gnanie, choć mówią, że to wcale nie to Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość. Stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. Still nie yeah, miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. To wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości Ona nie szuka poklasku i gniewem nie Przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ja! Druga Liga Piłkarska to najwyższy poziom, na jakim możemy w tym momencie spodziewać się derbów Wielkopolski i takie właśnie derby odbyły się w sobotę. A w tych derbach rzecz jasna stolica regionu górą, no bo jak żeby inaczej. Warta Poznań pokonała Sokół Kleczew 3 do 1. To spotkanie 26. serii gier piłkarskiej drugiej ligi, tak jak powiedziałem. Spotkanie wyjazdowe dla piłkarzy zielonych. No właśnie, przyzwyczailiśmy się do tego, że Warta ostatnio głównie u siebie grano, bo trzeba było nadrabiać ten początek sezonu, jeszcze trwające prace w obrótku, ale nie, wyjazdy teraz też się zdarzają, no i ten wyjazd będzie zdecydowanie zapisany, do, dopisany do listy tych pozytywnych, bo mm, warciarze prowadzili, wygrali całkiem wyraźnie, wygrali całkiem zdecydowanie, jako pierwsi wyszli na prowadzenie w 22 minucie, Sebastian Steblecki yy, no tak naprawdę domknął taką długą, długotrwającą akcję zielonych yy, bardzo, bardzo długo tam piłka nie opuszczała rejonu pola karnego Sokoła-Kleczew i w ogóle ten mecz tak od początku wyglądał, bo no, po prostu może i gospodarze dosyć wysokim posiadaniem piłki, ale nie byli w stanie przesunąć tej piłki, odsunąć tej piłki od swojego bola karnego i w, takim, w takiej mniej więcej sytuacji Sebastian Steblecki otworzył wynik tego meczu, ale udało im się, udało się gospodarzom wyrównać jeszcze przed przerwą w minucie 40 i wynik 1 do 1. Wiktor Smoliński z rzutu wolnego. No tak naprawdę znowu możemy powiedzieć samo co przy meczu Lecha 2 z Błękitnym jedna akcja Wystarczyła, żeby drużyna, która absolutnie nie była mocniejsza, absolutnie nie tworzyła sobie okazji, żeby wyrównała wynik meczu, czy doprowadziła do stanu, w której ci bardziej zaangażowani zawodnicy z Poznania no, musieli po prostu szukać kolejnych bramek. Tylko w przypadku Warty to po przerwie się udało. Już w 50. minucie Tomasz Wojcinowicz po dośrodkowaniu Patryka Kusztala z rzutu rocznego otworzył na nowo jakby wynik tego spotkania. Zrobiło się 2 do 1 no, a na 3 do 1 strzelił Kamil Kumor. To była minuta 62. Wówczas Sokół Kleczew miał kilka, kilka szans, takich, można powiedzieć, kilka prób, takich zrywów, kontrataków, ale ostatecznie to zespół trenera Tekarczyka sobie doskonale w tej sytuacji poradził i utrzymał trzecie miejsce w tabeli drugiej ligi. Trzecie miejsce z takimi perspektywami na drugie, tak byśmy to ujęli bo warto poznać w tym momencie oczek 48 z 50, ale jedno spotkanie rozegrane więcej. Ten zaległy mecz Warty to jest mecz z rezerwami Śląska-Wrocław, który, no, on tak naprawdę ze względu na przegwę reprezentacyjną został, został odwołany. Tam piłkarze ze Śląska po prostu mieli zobowiązania w reprezentacjach. No i w związku z tym Warta, bo owszem, ma stratę do strefy dającej bezpośredni awans, ale ma też możliwość łatwego nadrobienia tej straty. Unia Skarniewice tutaj 7 punktów przewagi nad wartą, 55 oczek. Też jedno spotkanie, jak więcej, ale to jest już coś, co ciężko by było w jednym meczu nadrobić. Jeśli chodzi o następne spotkania warty Poznań, no to jeśli zajrzymy sobie w terminarz 27. kolejki, no to tam wartę Poznań znajdziemy w sobotę w koło południa. Koło południa, bo to będzie 12.15, a nie 12.00. Wówczas mecz ze Stalą Stalowa Wola. Także daleki wyjazd. Rywal ze środka tabeli, bo w tym momencie na miejscu 10. Z Takim bardzo równym bilansem 7 zwycięstw, 7 porażek i do tego aż 12 remisów, z tego 7 remisów u siebie na 13 domowych spotkań. Także, jak tu nie będzie remisu, to no to zobaczymy, to będzie coś innego. To tyle o piłce nożnej. Mamy jeszcze kilka zdań o rozgrywkach europejskich, ale już nie, pił nie piłkarskich, bo wiemy, że Lech już swoją przygodę zakończył. Dzisiaj swoją przygodę zakończył też Grunwald Poznań. To hokej na trawie to takie otwarcie polskiego klubowego sezonu halowego na otwartych boiskach. Bo WKS Grunwald Poznań reprezentował nasz kraj w turnieju Eurohockey Club Trophy w dywizji pierwszej najwyższej i utrzymał się w tej dywizji, to jest informacja najważniejsza. W całym turnieju zajął miejsce piąte z ośmiu reprezentacji, które brały w nim udział. Jeśli chodzi o spotkania fazy grupowej, to najpierw była porażka z zespołem Watsonian z HC 1 do 3. Tutaj w, tak naprawdę przez m, fragment pierwszej kwarty to spotkanie było wyrównane, bo co prawda w pierwszej minucie to w trzeciej minucie to gol, ale już w piątej wyrównał Mateusz Sikorski. No ale jeszcze w, w pierwszej e, kwarcie padł gol na e, 1 do 2, a wynik został ustalony w kwarcie czwartej. To był mecz pierwszy. Mecz drugi to była wygrana z m, zespołem e, czeskim tej odpis 5 do 4. E, tutaj e, to Poznaniacy przesądzili o zwycięstwie w czwartej kwarcie, bo to był jedyny gol, który w tej czwartej części meczu padł. W minucie 53. Michał Lange wówczas e, trafił, no trafił i e, trafił po raz drugi w tym spotkaniu, bo wcześniej jeszcze e, znalazł drogę do bramki w minucie 26. Oprócz tego dwa gole Mateusza Sikorskiego i jeden Damiana Jarzębowskiego. E, trzecie spotkanie fazy grupowej to z kolei e, rywalizacja z austriackim zespołem Arminen Wiedeń. Przegrana 2 do czterech. Tutaj także dobre wejście w mecz. Poznaniacy prowadzili najpierw 1 do 0 pogolu Mikołaja Głowackiego, później po wyrównaniu rywali 2 do 1 pogolu Pawła Bratkowskiego. No ale ostatnie trzy słowa, tak to może określmy, należały już do Austriaków. Tak czy inaczej ten układ wystarczył do tego, żeby żeby utrzymać się w tej dywizji, bo zespół z Poznania nie zajął ostatniego miejsca w grupie, tylko było to miejsce trzecie za Szkotami i Austriakami przed Czechami. No i to pozwoli Zagrać o miejsce piąte w całym turnieju Z trzecim zespołem grupy B Czyli z portugalską Luzadą To spotkanie dzisiaj około południa się odbyło No i tam Grunwald okazał się lepszy Wygrywając po serii karnych zagrywek W podstawowym czasie gry było 4, 4 do 4 A w karnych zagrywkach 3 do 2 Dla Grunwaldu Poznaniacy szybko wyszli na prowadzenie Po 8 minutach było 2 do 0 Mateusz Sikorski-Kaspariuskowiak Co prawda Później trzy razy z rzędu trafiali Portugalczycy, bo w minutach 15, 19 i 31, ale Mateusz Sikorski wyrównał najpierw w 41 minucie, a później po kolejnym golu Paweł Bratkowski doprowadził do wyniku tego, który znamy, 4 do 4, a w serii karnych zagrywek dwukrotnie bronił Maksymilian Pawlak, także to był, to był taki bohater, który dał to piąte miejsce Poznaniakom. W ten weekend już Zgrywki na otwartych boiskach Tutaj w Polsce W Super Lidze Hokeja na Trawie O zapowiedziach to ja jeszcze chwilę Później porozmawiam, zwłaszcza tych Na najbliższy weekend A czy może to co będzie Przed weekendem też jeszcze bardziej Podkreślimy, bo tych spotkań też kilka będzie No ale póki co temat Hokeja na Trawie Zostawiamy, za chwilę zajrzymy Z kolei na Tor Żużlowy Show you the ropes kid show you the ropes I Got a bus and a trailer at my house my house I I'll show you the ropes kid show you the ropes About 15 cases for my house my house 11 stopni w tym momencie w Poznaniu. Pierwsze rozstrzygnięcia żużlowe już pozapadały. Dzisiaj na przykład Kacper Weryna triumfował w, w finale turnieju o złoty kask. Powtórzył sukces swojego dziadka Anteniego sprzed Prawie 60 lat, no więc można powiedzieć tak, sezon ligowy, sezon żużlowy już ruszył, a na goleci nie zima jak była, tak dalej jest. No bo żużlowcy Hunter to to Poznań doznali zgodzącej porażki na inaugurację rozgrywek ekstra Ekstraligi. W sobotę w wyjazdowym meczu pierwszej kolejki ulegli Ostrowi Ostrów Wielkopolski aż 34 do 56. Mm. Nie da się ukryć, gospodarze byli faworytami tego starcia To bez żadnych wątpliwości No bo dość powiedzieć, że wśród ich jesiennych wzmocnień Są żużlowcy, którzy Legitymują się łącznie czterema tytułami Indywidualnego Mistrza Świata No to umówmy się, są to goście, którzy jeździć potrafią Żółtoczerni pojechali z kolei na ten mecz Bez najbardziej doświadczonego I też najbardziej utytułowanego ze swoich nowych nabytków Brązowego medalisty Mistrzostw Świata Sprzed już też parunastu lat Nielsa Christiana Wersena, No bo Duńczyk, 404-latek W połowie marca do Doznał urazu żeber, przebicia płuca podczas jednego z turniejów towarzyskich na Wyspach Brytyjskich. I co prawda, sztab psz u mógł za niego stosować przepis o zastępstwie zawodnika, to oznaczało, że po jednym dodatkowym biegu otrzymają jego koledzy, no ale to oznaczało też, że reszta się musi wykazać, no bo wiadomo, jadą więcej, w związku z czym więcej też trzeba od nich oczekiwać. No i w tym kontekście pomarańczowa lampka mogła się zapalić już w pierwszym wyścigu, bo Dimitri Berger i Bartosz Smektała właściwie bez nawiązania walki. Podwójnie ulegli w nim Fryderykowi Jakobsenowi, Tajowi Ufindenowi. Przy tym drugim się warto zatrzymać, bo dla Brytyjczyka był to powrót na tor po, po serii urazów, bardzo poważnych urazów, właściwie łatwiej powiedzieć, czego Taj tam nie miał, połamanego albo uszkodzonego, niż, niż co miał. I to był jego pierwszy oficjalny występ od 21 miesięcy. Był tam jeszcze jeden sparring na początku ubiegłego sezonu, w którym sobie, tak powiem, zrobił jeszcze większą krzywdę, w tym sezonie w sparingach w ogóle nie startował, no i tak naprawdę pierwszy raz pod taśmę w czterech pojechał teraz w sobotę przeciw PSZ-owi. No i wygrał, jak, jak było widać, tak dosyć, dosyć wyraźnie z parą berze smektała. Ale prawdziwy alarm włączył się w biegu drugim, bo dramatycznie, tak naprawdę dramatycznie wyglądającego opadku w pierwszym uku doznał lider formacji młodzieżowej psz czyli Antoni Mencel. 21-latek uderzył nogami o bandę. I jakby to, że uderzył, to jedno. Dwa, że uderzył z takim impetem, że uszkodził drownioną bandę gwiazdową, A trzy, to, że jego motocykl wyleciał na kilka metrów w górę, odbił się na szczęście w toru, a nie w stronę, e, w stronę widowni, która w Ostrowie siedzi stosunkowo blisko. E, no i sp niemal spadł ten motocyk na przejeżdżających rywali. Na szczęście udało im się odjechać, ale no do tragedii było dosyć blisko. Żużlowiec na nosach trafił do kredki. Wszyscy czekali w przerażeniu, a Antek po chwili wyszedł i tylko trochę kulejąc poszedł do parku maszyn jakby totalnie nigdy nic. Kibice już dawno przyzwali go ro Robocopem, a on sam e, komentuje, że nie miał żadnych wątpliwości że chcę kontynuować zawody. Wyglądało to tak, że przez 2-3 minuty nie mogłem ruszać nogą, po chwili czucie wróciło i stwierdziłem, że pojadę i odjechałem z zawody. Myślę, że lepiej wystartować z zawodach, jeśli możesz, niż zakończyć to fatalnym upadkiem. No i nie ktoś powie, że żylowcy to są normalni ludzie. Mam tak męcę, po prostu... Jak zyskał czucie, to pojechał dalej. No ale nie zmienia to faktu, że Skorpiony przegrywały już 2 do 10 i nie za bardzo miał jakikolwiek punkt zaczepienia w tym meczu. No bo klasą dla siebie był tylko Ryan Douglas, bo Australijczyk w siedmiu tak zdobył imponujące 19 oczek. Mogło być nawet jeszcze więcej. Raz yy, przegrał na kresce, drugi raz stracił punkt, yy, no już trochę tak pokazując po wyścigu na, na swoje ręce, że trzeci wyścig z rzędu to już było za dużo w tych warunkach, no bo w Ostrowie trochę padało przed tym spotkaniem, więc tak też nie był najlepszy. Yy, no, no ale łatwo w takim układzie policzyć, że jak Douglas zrobił 19, drużyna zrobiła 34, to pozostała piątka żożlowców zdobyła 15. A jak jeszcze dodamy do tego, że 8 z tych punktów to były wyścigi, to były punkty takie z urzędu za pokonywanie samych siebie nawzajem w parze, no to no właśnie, no to jakby komentuje się właściwie samo. Fatalny moment startowy prezentował Dimitri Berger, bo on na dystansie potrafił się z prawdą uporać z niektórymi, ale to byli tylko najmocniej zawodnicy Ostrowi i to też nie, nie zawsze było takie oczywiste. Tylko raz Rywala pokonał bartek Smektała, a ani jednego nie zdołał kasper plutka, czyli zawodnik U24 zespołu z Poznania. Oni wszyscy musieli jednak startować w kolejnych biegach, no bo po prostu nie było komu. Menadżer Jacek Kanenberg przyznaje, że po upadku Anka Menzla no pod kątem taktycznym miał zwyczajnie związane ręce. Gdyby no nie ten upadek, to też na pewno by więcej miał możliwości do tego, żeby jechać, ale jednak nie chciałem tutaj też, żeby gdzieś wrzucać w sytuację bieg po biegu, no jednak ten wypadek i tak no całe szczęście, nawet po zawodach po prostu powiedziałem mu, że no jest prawdziwym twardzielem, bo wyglądało to nie za dobrze, a w zasadzie cały czas nas do końca wspierał. Junior wystartował w 5 biegach, chociaż pewnie w normalnych radiach byłoby ich 7. Nie pojechał e, jeszcze jednego wyścigu jako rezerwa zwykła. Nie pojechał też jako zastępstwo zawodnika z Christiane Krystiana Iwersa. Chociaż normalnie pewnie by pojechał ona, nie Kacper Pludra. Mm, tak czy inaczej, uzbierał 3 punkty i bonus. Dwukrotnie wyraźnie wygrywając starty. Raz trochę mu przeszkodził Dimitri Berger. Raz udało się dojechać na podwójnym prowadzeniu z Ryanem Douglasem. E, udało się dowieść 5 do jednego. Później z kolei 2 0. Antek sam jednak podkreśla, że w tych okolicznościach. W ogóle ciężko analizować ten występ pod kątem sportowym. Dywięłem zawody po prostu na tyle, ile mogłem, i ja już myślę o kolejnych meczach. Na chwilę obecną jest okej. Okay. Zobaczymy, co będzie jutro. Dzisiaj jadę na prześwietlenia. Działamy od dzisiaj, żeby ta noga była w 100% gotowa na kolejne mecze. A ile jednak kantek jest usprawiedliwiony, tu nie ma żadnych wątpliwości. O tyle ciężko znaleźć argumenty na obronę innych, poza rzeczem na Daglasem. Taglasem. Dimitry Berze, Bartek Smektała, zresztą kiepsko już się prezentowali w przedsezonowych sparingach i turniejach towarzyskich. Był taki turniej, w którym Berze. Przewiózł 5-0, był, były występy Bartka-Smyktały, w których naprawdę tych punktów było niewiele więcej niż w Ostrowie. Jacek Kahnbeck zauważa, że nieco inaczej wygląda to w przypadku Kacpra w Mimo, że czasami gdzieś ten wynik nie był bardzo dobry, bo bardzo dużo punktów nie było, ale widać było, że jeździł ofensywnie, dobrze to wyglądało. Myślę, że na Kacpra usprawiedliwienie gdzieś to było też ta taśma w pierwszym biegu niefortunna, która go wytrąciła z równowagi, bo pierwsze podejście, nawet mimo tego, że jak gdyby się ruszył, jeszcze zatrzymał, to i tak ten start wygrał, wyjeżdżał bardzo dobrze ze startu więc może gdyby wszedł dobrze w mecz, to jeszcze jeden zawodnik byłby w stanie nam dzisiaj dać trochę pomocy i podrzucać punktów. Wobec de facto osamotnionego rejona Douglasa PSG stracił matematyczne szanse na zwycięstwo już po 12 wyścigu i pewnie też może się pożegnać z marzeniami o bonusie za lepszy bilans w dwóch meczu, bo na no ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym Moskwie teraz przyjeżdża i PSG zdobywa 57 punktów. No póki co nie ma, nie ma za bardzo światełka w tunelu, żeby tak to się mogło potoczyć. Zresztą Australijczyk chociaż pojechał wybitnie, też nie był nieomylny. W końcówce te dwa punkty stracił, no ale do niego je ciężko mieć pretensje i to będę podkreślał. To reszta drużyny wypadła tak źle, że skala porażki zaskoczyła nawet sztab szkolenia WPS reto. Czułem, że jest formacja tutaj młodzieżowa, plus Glebczy Gunow będą na pewno bardzo silnymi punktami drużyny, no i też okazało się, że zarówno Fredrik Jakobsen, Taiwo i Chris Holder, którzy mieli różne przejścia w zeszłym sezonie, też są w dobrej dyspozycji. Na pewno spodziewaliśmy się tego, że to będzie ciężki mecz, że tutaj nie będzie spacerek, ale no jednak mimo wszystko liczyliśmy na dużo korzystniejszy rezultat. To ja do tej skali dołożę, że PSG Poznań po tej kolejce, po pierwszej kolejce jest na końcu tabeli drugiej Ekstraligi, no bo po prostu przegrał najwyżej swoje spotkanie inauguracyjne. Teraz drużyna ma przed sobą weekend przerwy, bo zaplanowany na ten weekend spotkanie ze Stalą Rzeszów zostało przełożone na 29 kwietnia. To oczywiście ze względu na nadal trwającą przebudowę stadionu na Golęcinie. W tej sytuacji Skarpiony swoje drugie spotkanie odjedą 19 kwietnia i tam poziom trudności będzie jeszcze wyższy, bo Rajana Douglasa i spółka czeka wyjazd do zdecydowanego faworyta ligi, do Polonii Bydgoszcz, która wczoraj rozbiła innego faworyta ligi Wilki i na 54 do 36, tam w ogóle po pierwszej serii było 20 do 4, czyli same 5 do 1 dla Polonii. No a Jacek Kanenberg podkreśla, że w przypadku tego meczu proste nie będą nawet przygotowania. Dużym problemem cały czas jest to, że nie mamy też dostępu do własnego toru i będziemy musieli na pewno szukać treningów na obcych torach i liczyć na gościnność pozostałych klubów. Mam nadzieję, że jak już tylko będziemy mieli dostępny tor, to też cała drużyna będzie lepiej jechała. Pewnie też w tym tygodniu się wyjaśni kwestia, czy Nils będzie jechał z nami już do Bydgoszczy, czy jeszcze będziemy zmuszeni zastosować systemstwo zawodnika. Nie ma z naszej strony presji, żeby wsadzać go szybciej na motocykl. Na pewno będziemy czekali, że będzie w 100% zdrowy. To na pewno wam powiemy w audycji piątkowej Sporting Club Afera. Jak to z Nilsem Kristanem i Wersenem będzie, będziemy też relacjonować spotkanie które w tygodniu. O nich porozmawiamy sobie za chwilę.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 W środku czerp odnalana snupa Lat 55, Wąs jak są wzrok jak szczupak Przy czym profil raczej obły Żadna krawędź W ogóle kburowaty typ Co nie odpowie na dzień dobry nawet Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija A on nic, poker face, mode sterni European Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak Myślę, zagaję o tę wędkę Może tu się objawi rozmowa Pytam, czy łowi pandarek, czy szczupak mają żeriusz i rozpoczyna się w taksi misterium Pandarek nie umie w smol do tego o ryby staje się Garcia lorką Pożeniony <głosy> na stałe skadrą, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie zatem Pandarek to bardzo. Darek w dubie ma uprzejmość, ale jak chcesz karpę, upiec jego rada to klejnot I pewnie go nie bawi ten dreper, ale jeśli chodzi o splat, co Fender mówi, eksametrem. Jak milczał przez ten pierwszy kwadrans, teraz nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Bo Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia Wędek i w taką metu brnie będę Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać Czy chcesz jeźdź od raszczupaka, to upygie czy pstrąga Plus krótki wykład, jak się czarpać z linem Jakie nowinki w świecie zanęt Jakie bestsellery w świecie przynęt W ogóle miły facet, aktywny Już mi wręcza namiar na siostrzeńca Co w warsztacie wstawia gaz do hybryd A ta darcia na koczołg amfibia A on pięknie mówi o niej Jak rzeźbił ją Fidiasz albo suma z mistyczną formą Sumach jak się łapie w pysk Całuje i wypuszcza wolno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 Złożeniony na stałe z a kiedy barwę usek opisuje, to nie Pandarek, to bardzo. Pandarek w dubie ma uprzejmość, ale jak chcesz karkę, opiec jego rada, to klejno. I pewnie go nie bawi ten wiatr, na jeśli chodzi o składnik, co 8 minut do godziny 19. Tu audycja Sporting Club Afera w Radio Afera na 98,6 MHz. Kilka spotkań sportowych czeka nas w tym tygodniu. Będzie to głównie koszykówka, więc o koszykówce sobie porozmawiamy na koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Afera. Koszykówka, która być może za chwilę będzie koszykówką na absolutnie najwyższym poziomie. Jest szansa, że Enea z Politechnika Poznaj, awansuje do finału Basket Ligico. I być może zrobi to przed własną publicznością w środę, bo wtedy hmm, być może temat hmm, półfinału się rozstrzygnie. W półfinale, gra w półfinale trwa, a rywalem AZS-u Politechniki jest hmm, AJP Gorzów Wielkopolski. Dwa spotkania w Gorzowie już za nami, dwa spotkania, przynajmniej dwa spotkania jeszcze przed nami, bo bilans hmm, tej serii to 1 do jednego. W pierwszym meczu w ubiegłą środę Gorzowianki wygrały 72 do 61. Na drugie hmm, trener Wojciech Szewarski już wyciągnął wnioski już lepiej ustawił zespół i tym razem te akademicki triumfowały 74 do 69, także 1 do 1 w serii przeciw zwycięzczeniom rundy zasadniczej jest i teraz dwa spotkania w Poznaniu, mimo wszystko jakiś atut własnego parkietu jest, nawet jeśli to niekoniecznie nie przesądza o wszystkim, no to zawsze łatwiej gra się u siebie, co prawda tylu kibiców nie przyjdzie co w Gorzowie, no bo nie mamy hali na 3000 ludzi, żeby, żeby tylu ich pomagać mieścić, no ale mimo wszystko jeśli Centrum Sportu się wypełni no to Poznanianki jakimiś faworytkami, no może nie faworytkami, ale szanse na pewno są tak może bym to dyplomatycznie ujął na pewno nie jest tak, że AZS AJP -a, że w Wielkopolski jest nie do pokonania no ale najpierw trzeba się pojawić w Centrum Sportu Politechniki o tej porze mniej więcej jutro i pojutrze trzeba tam po prostu być. Bo te dwa spotkania o jutro o godzinie 18 i następne w środę także o godzinie 18 Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Przypominam, jeśli nie będzie rozstrzygnięcia, to znaczy dwa do dwóch ta seria się zakończy, to finałowe spotkanie takie już rozstrzygające w sobotę po raz kolejny w Gorzowie Wielkopolskim. Także mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ten temat zostanie załatwiony w Poznaniu i to pozytywnie dla akademiczek. Jeśli chodzi o drugą serię półfinałową, czy drugą parę, to tam 2 do 0 prowadzi AZS UMCS Lublin, który mierzy się ze Ślęzą Wrocław. Dwukrotnie u siebie wygrał. 85 do 69, 89 do 60. Tutaj także te spotkania jutro i no tutaj nie wiemy, czy pojutrze, bo jeśli Ślęza przegra po raz kolejny, no to po prostu lublinianki w trzech meczach awansują do finału basket ligi kobiet. I mamy nadzieję, że zmierzą się tam z AZS-em Politechniką Poznań. Jeśli chodzi natomiast o panów, oni tak Także zagrają jutro, przepraszam w środę, ale nie zagrają tak wysokie cele. Ich celem będzie przerwanie serii ośmiu porażek z rzędu i wyjście ze strefy spadkowej pierwszej ligi, bo tam znalazł się NA Basket Poznań, który w środę także o godzinie 18:00 podejmie deckę to Spotkanie 31. kolejki e, męskiej pierwszej ligi, spotkanie z zespołem, no właśnie notowanym wyżej, ale teraz już właściwie większość zespołów jest notowana wyżej 31 jest ta pierwsza kolejka, ale tak naprawdę to będzie 32 spotkanie, osiem ostatnich z rzędu basket przegrał w tym mecz z żubrami Białystok, mecz domowy to było tydzień temu no właśnie, mecz domowy z czerwoną latarnią ligi, co pokazuje jak duże problemy są w zespole basketu a te problemy się jeszcze powiększyły, bo trzy urazy w ostatnich dwóch meczach poniesione przez każe Edmundsa Walejki, Jan Nowicki to uraz Michał Sonsonowicz tu nosa i Mikołaj Stopierzyński tu na drwanie rozciągna najprawdopodobniej całej trójki już w tym sezonie na parkiecie nie zobaczymy, także sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, a jak dodamy sobie do tego fakt, że basket musi wygrywać, żeby, żeby wybrnąć ze strefy spadkowej, no to bardzo, bardzo dużo do myślenia ma trener Edmunds Walejko i bardzo, bardzo mocno wsparcie kibiców po prostu jest potrzebne to w środę o godzinie 18. Wszystkie te mecze będziemy dla Was relacjonować w piątkowej audycji Sporting Club Afera, na którą teraz już serdecznie zapraszam. A jeśli chodzi o dzisiejszą, no to ja się już z Wami żegnam. Właściwie to my się z Wami żegnamy. Była Kalina Kończak ze mną przy konsolecie realistorskiej. Ja z kolei nazywam się Michał Kroziński. Zostańcie z Aferą za chwilę. Aferytm i Arek Gaducewicz. Korzystajcie jeszcze z tej końcówki świąt, Odpocznijcie, spędźcie je tak jak chcecie. Na razie. Do do cześć! Ubiań, by zabić Idę przez gabinet, luster i spojrzę Jak możesz pośród fali nie nienawiść jak by nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W duszy mam świat, na plecach blisko, od bliźnich dar. We krwi mam gorączkę chudz na twarzy Prosto spod igieł Jak nowy, gotowy Na wszystko wokół mam błysk W mam mam świat Na plecach blizn Od bliźnich dar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 Mam błysk W nocy mam świat Na plecach blizny Od bliźnich dar W oku mam błysk W nocy mam świat Na plecach blizny